All right. well, it's good to see you again. Dobrze was znowu widzieć. Uh, January was just yesterday. Styczeń był dopiero co wczoraj. But it looks a lot different outside. It's not cold with a little white. It's green and blue. Ale na zewnątrz dużo się zmieniło. Już nie jest wszystko pokryte białym kolorem, yeah. ale mamy dużo zielonego i niebieskiego koloru. A to, co szczególnie mi się podoba w tej części Europy w tym czasie roku, is the fields of yellow flowers. To pola pełne żółtych kwiatów. I forget what it's called. Nie pamiętam, jak one się nazywają. <laughs> But you make oil out of it. wiem że wy wiecie jak to się nazywa i w stanach zjednoczonych no, nie widzimy tego za wiele are interested i jestem podekscytowany że nadal chcecie przyglądać się i studiować ze mną atrybuty boga And we've reached about the midpoint in our study of the attributes. Dotarliśmy mniej więcej do połowy naszego rozważania atributów Boga, and the attribute that we're going to discuss tonight, I atrybut, którym zajmiemy się naszego, tego wieczoru, is an attribute that in a church in Portugal uh, one of the members said When are you going to teach on this attribute? Kiedy nauczałem w Portugalii, jeden z braci tam w tamtejszym zborze mówi, kiedy będziesz mówił o tym atrybucie Boga. I had only talked two or three attributes at that time. A wtedy dopiero omówiliśmy pierwsze dwa czy trzy atrybuty Boga. And this person and the rest of the church was eager for me to get to this particular attribute. I nie tylko ten brat, ale cała reszta tej społeczności nie mogli się doczekać, kiedy będę nauczał na temat tego atrybutu. And I said it's too early to come to this attribute. We need to go through these other attributes. We won't get to this one until the middle part of the uh, the series. I mówię do nich, że to nie zaczynamy od tego atrybutu, że musimy najpierw omówić inne atrybuty, a do tego dojdziemy w połowie naszych rozważań. I widziałem, jak oni są zniecierpliwieni, nie mogą się doczekać, kiedy wreszcie będę nauczał na temat tego atrybutu. And I can see the same frustration and impatience in your eyes. What is this attribute that he's going to talk about tonight? I widzę też tę niecierpliwość w niektórych z waszych oczu. Cóż to za atribut, o czym on dzisiaj będzie mówił? And tonight the attribute that we will look at is the attribute of jealousy. I będziemy mówili o zazdrości Bożej. And you may wonder, how can you be excited about jealousy? I ktoś powie. Jak można ekscytować się zazdrością? When I think of jealousy and I don't know if it's the same in Polish or not, I think of impatient anger. Ponieważ gdy ja myślę o zazdrości, nie wiem czy takie samo znaczenie tego słowa jest w języku polskim, ale ja myślę o takiej niecierpliwej, o nie niecierpliwym gniewie. Jak how can God describe himself in such a negative way? jak Bóg miałby siebie opisywać w tak negatywny sposób? This is what my Portuguese friend was frustrated Natomiast mój, mój portugalski przyjaciel był sfrustrowany z tego powodu, że że taki y Atrybut taka cecha charakteru negatywna odnosi się do dobrego łaskawego cierpliwego Boga. So that's what we're going to discover tonight. I tym właśnie zajmiemy się naszego wieczoru. But before uh, we start on defining jealousy Zanim jednak zdefiniujemy to pojęcie zazdrości, is. Najpierw przypomnijmy sobie, na czym polegają te atrybuty Boga, komunikatywne i niekomunikatywne. Now, do you want to give me the definition so I don't have to teach it? Może Wy przypomnicie mi, na czym polega ta różnica, zanim ja o tym powiem. Ktoś z Was pamięta, czym się różnią te komunikatywne i niekomunikatywne atrybuty Boga? Komunikatywne, we share with God with some, in some way, but in we don't share as much or not at all. Wonderful. You Wspaniale. Czyli te komunikatywne Bóg w jakiś sposób dzieli z nami w, nie, w niewielkim czy w większym stopniu, ale w większym niż te niekomunikatywne, których albo w ogóle z nami nie dzieli, albo w bardzo niewielkim stopniu. I zobaczcie jak daleko doszliśmy już w naszym studiowaniu Bożych atrybutów. The only other one I would like to highlight that we have studied in the past, jeden z atrybutów, który chciałbym ponownie podkreślić, którym zajmowaliśmy się w przeszłości, jest the idea of the unity of God. Jest ta idea jedności Boga. And so, I can ask you the question or I can give you the answer. Co unity of God describe about God? I ponownie zapytam Was, w jaki sposób Wy byście opisali jedność Boga? Na czym polega ta jedność Boga? Ktoś przypomni ten atrybut? Ok, then my answer. Bóg jest złożony, to znaczy, jest to jedność złożona, nie taka. Niebożerna, ale Bóg jest jeden, ale w sensie z wielu i są one One nie tylko stanowią jedność, te wszystkie atrybuty w Bogu, ale one działają w harmonii ze sobą, wszystkie atrybuty. W każdym czasie which is difficult for our minds to comprehend co nie jest nam łatwo pojąć Because when we're being angry ponieważ gdy my się na przykład złościmy we're not being loving and gracious to często nie jesteśmy jednocześnie pełni miłości i łaskawości But God can be wrathful and angry and loving at the same time natomiast Bóg jest w stanie być jednocześnie pełen gniewu i jednocześnie tak samo pełen miłości i łaski. I to dotyczy wszystkich Bożych atrybutów. Dwudziestu sześciu, którym będziemy się przyglądać. To właśnie stanowi wspaniałość Boga, który objawia się nam w całej swojej pełni, która harmonijnie ze sobą współdziała. Rozpoczynając nasze dzisiejsze rozważanie zazdrości Boga, I'd like to begin with the story. chciałbym rozpocząć od biblijnej historii. Was once a man. Był sobie człowiek, who had many sons. Który miał wielu synów. And out of all the sons that he had, i ze wszystkich synów, których miał, he liked one better than all the rest. Jednego z nich kochał bardziej niż pozostałych. And he showered his love on this son. I w szczególny sposób okazywał tę miłość swojemu synowi. He gave him the best, best clothing, dał mu najlepsze ubranie. He gave him the cushiest jobs in the family. wybierał dla niego najwygodniejsze, najlepsze prace do wykonania. And he lavished this son with many gifts. I obdarowywał tego syna wieloma prezentami. There was no mistaking that the father loved this son more than he loved all the rest of the sons, even though he was one of the younger sons. Było oczywiste, że tego syna kocha ponad pozostałych synów, chociaż był to jeden z najmłodszych jego synów. And over 17 years of showering this kind of love on this favorite son, i na przestrzeni 17 lat takiego traktowania tego syna, it created a lot of resentment within the family and among the rest of his brothers. to wywołało niechęć wśród, szczególnie jego braci, ale też i dalszej rodziny. I w końcu doszło do tego, że jego właśnie bracia zamierzali go zabić. Ale w końcu nie doszło do zabójstwa, został sprzedany jako niewolnik, co może nawet być gorsze od śmierci young Ten najmłodszy brat błagał swoich braci, żeby nie sprzedawali go w niewolę. The boys took his clothes. Natomiast jego bracia wzięli te jego piękne szaty. covered them with the blood of an animal. Umoczyli je we krwi zwierzęcia And then took the clothes home and told a lie to their father. Zabrali te ubrania do domu, pokazali ojcu i okłamali go. They said, Dad, we saw these clothes and we think they're your sons. Would you identify them for us? Pokazali ojcu i pytają, znaleźliśmy te ubrania. Czy ty je rozpoznajesz? And of course the uh the father was distressed when he identified the clothes as that of his favorite son. I oczywiście wiemy, że ojciec był zrozpaczony, kiedy rozpoznał, że była to szata jego umiłowanego syna. By now I bore guess the story that I'm telling. Spewnością już wiecie, którą historię biblijną opowiadam. It's the story of Joseph in Genesis 37. To historia Józefa z 37 rozdziału Księgi Rodzaju. But when you think of that story, the motive that drove those boys to sell their brother into slavery was jealousy. I gdy rozważamy tą historię, to widzimy, że motywem stojącym za postępowaniem tych braci była ich zazdrość. And you know it's interesting in that story. I to co jest ciekawe w tej historii, Is that the father was guilty of developing jealousy against his own son in the lives, in the hearts, and the minds of his brothers. To fakt, że to ojciec spowodował, że to w jaki sposób traktował tego faworyzowanego syna, wywołało zazdrość w sercach jego braci. But when we label the motive of The brothers of Joseph as jealousy, i gdy y, powiemy, że to, co kierowało braćmi Józefa, to była zazdrość, it behooves us to, define jealousy. to y, przymusza nas do tego, byśmy zdefiniowali, czym jest zazdrość. Więc otworzyłem słownik języka angielskiego aby zobaczyć, jaka tam jest definicja zazdrości. Ciekawy jestem, czy podobna definicja zazdrości jest w języku polskim. W języku angielskim, czy w słowniku języka angielskiego zazdrość jest definiowana jako Nieprzyjemny strach, podejrzenie lub niechęć wynikające z braku zaufania. Jealousy has a negative connotation in the English language. A więc zazdrość w języku angielskim ma negatywną konotację. And we, when we think about something that we fear or resent, kiedy myślimy o czymś czego się boimy lub o kimś, wobec kogo mamy urazę. We often associate it with destructive actions like we saw the brothers of Joseph in the way that they dealt with their jealousy against him. Hmm. Wtedy często kojarzymy je z jakimiś destrukcyjnymi działaniami, tak jak miało to miejsce w przypadku Józefa i jego braci. Resentment and destruction was the driving motivation of Joseph's brothers, which is why we say that they were jealous. Niechęć i chęć zagłady Józefa były motywami przewodnimi u jego braci, dlatego mówimy, że była to zazdrość. But I didn't want just a of Ale nie poprzestałem jedynie na słownikowej definicji zazdrości. Więc, so I googled uh, a definition for jealousy. Więc wpisałem do wyszukiwarki Google hasło zazdrość i jedna z najbardziej czołowych definicji która się pojawiła came from psychology today. pojawiła się z takiej strony współczesna psychologia which coming from the world that i live in, pochodzi ze świata, w którym you used to live in or you live in no, now? No, the world that I live in now. Pochodzi ze świata, w którym obecnie żyję. To define it a little bit more. To define the church culture that I find myself in. I więcej, nawet dostrzegam to w pewnego rodzaju kulturze Kościoła, w której się obracam. To use this source, psychology today, is anathema. W wielu zborach odniesienie się do psychologii jest czymś całkowicie zakazanym. But I'm gonna share it with you anyway. ale mimo to pozwolę sobie podzielić się z wami tą definicją. Even though chociaż sam nie wierzę w tą definicję. It does describe the way our society thinks in such a broad way about jealousy. Natomiast ta definicja opisuje nastawienie, jakie ma współczesne zachodnie społeczeństwo do zazdrości. A więc widzicie tutaj tą definicję według współczesnej psychologii. Zazdrość jest złożoną emocją, encompasses a, many different kinds of feelings, Która wiele różnych rodzajów uczuć, ranging from fear of abandonment to rage and humiliation. od strachu przed porzuceniem, po i upokorzenie. I don't think you can get an, any broader definition without defining the term than what psychology today is given here. Myślę, że trudno byłoby znaleźć jakąś bardziej obejmującą definicję niż ta, którą właśnie współczesna psychologia nam serwuje. But if we just had those two definitions, the English definition and the psychology today definition of jealousy, gdybyśmy jednak mieli pozostać przy tej definicji słownikowej i definicji psychologicznej, then we'd walk away with a very confused understanding of our God. Wtedy mielibyśmy bardzo niewłaściwe zrozumienie charakteru naszego Boga, because God describes Himself as a jealous God. Ponieważ Bóg mówi o sobie jako o Bogu zazdrosnym. I haven't given you the references yet. We will get to that. Jeszcze nie przeczytałem tych referencji biblijnych, dojdziemy do tego. But I want to give you the hebrew and Greek definitions of jealousy. Natomiast najpierw chciałbym, abyśmy spojrzeli na hebrajską i na grecką definicję tego terminu zazdrość. A więc, y, tylko przypominając, Definicja słownikowa mówi nam, że zazdrość to nieprzyjemny strach, podejrzenie lub niechęć wynikające z braku zaufania. The Greek word is zelos. Natomiast greckie słowo opisujące zazdrość to zelos. And whereas the English word is, has a negative connotation. I chociaż angielskie słowo ma taką negatywną y, konotację, The Greek word has a neutral connotation. to greckie słowo ma neutralną konotację. Dopiero gdy wstawimy to słowo do jakiegoś kontekstu, to kontekst mówi nam o tym, czy. Jest to pozytywne słowo, czy jest to pozytywna cecha, czy jest to negatywna cecha? This Greek word simply means to be diligent and enthusiastic in the pursuit of anything. W języku greckim ten termin oznacza bycie pilnym lub entuzjastycznie nastawionym do czegoś, gdy do czegoś ktoś dąży. There's a lot of positive uh, Uh, meanings that are built into this word. Jest wiele częściowych znaczeń, które wiążą się ze znaczeniem tego terminu. To be diligent is a good thing. Na przykład bycie pilnym jest generalnie dobrą rzeczą, Then it can be a bad thing. ale w niektórych przypadkach może być złą rzeczą, because you can diligently pursue righteousness, and that's good ponieważ możesz pilnie zdążać do sprawiedliwości i to jest dobre or you can diligently pursue evil which is bad ale są też ludzie którzy pilnie e, czynią zło i to oczywiście jest złe and you can be enthusiastically pursuing something diligently for righteous reasons and that's good i możesz z entuzjazmem e, zdążać do sprawiedliwości, co jest dobre, or you can be enthusiastically, diligently pursuing something that's evil to your harm and and to your harm. I podobnie. Możesz w entuzjastyczny sposób, pilnie dążyć do czegoś złego. I to oczywiście przyniesie tobie tylko szkodę. A więc w języku greckim, kiedy to słowo było używane, to... Kontekst, w jakim było użyte, determinował, czy było to pozytywne znaczenie, czy negatywne. A więc w Biblii znajdujemy to słowo używane w kontekście pozytywnym, kiedy mówimy o chęci ochrony własnej godności lub godności innych. Or you can look in scripture and you can find that it has a negative meaning, uh, that includes an attitude of personal resentment. Natomiast to słowo jest również używane w negatywnym kontekście, i wtedy oznacza postawę osobistej urazy wobec kogoś. We could use this word in a positive way and be describing somebody who is humble. Kiedy używamy to słowo w taki pozytywny sposób. To mówimy o pokornej osobie. Natomiast w negatywnym kontekście taka postawa odnosi się do pychy. Więc kiedy spotykamy to słowo w Biblii, musimy spojrzeć na kontekst, aby odczytać, czy jest to pozytywne czy negatywne znaczenie. Context has got to help you understand how to interpret that word. To kontekst pozwala nam właściwie interpretować znaczenie tego słowa. So let's, let's use an example now from Scripture to help understand the meaning of this word. Sięgnijmy więc po pismo i spróbujmy zdecydować. Jakie jest znaczenie tego słowa w tym kontekście? And so we want to look at 2 Corinthians chapter 11 verses 1 and 2. Najpierw zajrzymy do Drugiego Listu do Koryntian 11 rozdziału, wiersz pierwszy i drugi. And he says to the Corinthians, I wish that you would bear with me in a little foolishness, but indeed You are bearing with me, for I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, that, uh, to, Christ, that to Christ I might present you as a pure virgin. Apostoł Paweł mówi tutaj: Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, w samej rzeczy też znosicie. Zabiegam bowiem o Was, z gorliwością Bożą, albo właśnie tutaj jest to słowo, które może być też tłumaczone z zazdrością Bożą, albowiem zaręczyłem Was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I tutaj w tym drugim wierszu mamy właśnie to greckie słowo, które jest tłumaczone jako zazdrość. And Paul helps us out to understand, whether we should see it positively or negatively. I Paweł identyfikuje w tym kontekście, jak mamy rozumieć to słowo, czy ono jest pozytywne, czy negatywne. By labeling it a godly jealousy. Widzimy, że mówi tutaj o bożej zazdrości, czy bogobojnej zazdrości. And furthermore in 2, i dalej w drugim wierszu, helps us to see this in a positive way, Pozwala nam zobaczyć to w sposób pozytywny, uh, in a way to describe his motivation for his work with the Corinthians, gdyż to słowo odnosi się do jego motywacji w pracy wśród Kyntian. And basically, he's saying, I've, I've worked so hard in you because I want to make certain that the gospel is well formed in you for the glory of Jesus. Mówi, że tak pracowałem wśród was z takim zapałem, z takim entuzjazmem, żeby w was był ukształtowany obraz Chrystusa na chwałę Boga. And then in verse 3 i następnie w trzecim wierszu he confirms this positive understanding of jealousy odnosi się do tej pozytywnej definicji zazdrości by sharing that he feared that he may have failed with the Corinthians in his positive Work for the gospel. mówiąc o swojej obawie, że to dzieło, które wykonywał wśród nich mogło zostać zniweczone. Czyli tutaj mówi o czymś negatywnym w trzecim wierszu, odnosząc się do jego pozytywnego działania, opisanego w drugim wierszu. But what we see in verse two, w drugim wierszu widzimy, when we look at this jealousy that Paul is describing, że ta gorliwość czy zazdrość którą Paweł przejawiał o koryntian, is that he is zealously seeking to honor the welfare of others. Widzimy, że wypływa z jego pragnienia tego, żeby koryntianom wiodło się jak najlepiej. He is zealously protective of the Corinthians' soulish well-being, that is their devotion to Christ. Apostoł Paweł troszczył się o dobro tych duszewnych Koryntian w ich oddaniu się Chrystusowi, w przeciwieństwie do tych wszystkich, którzy mogliby wykonywać tę samą pracę. Tak naprawdę zabiegając o swoją własną reputację, o to, żeby oni dobrze wyglądali w oczach innych. Paweł nie miał takiej motywacji. Innymi słowy, apostoł Paweł nie jest przejęty swoją własną reputacją, czy nie chce budować teraz własnej reputacji na podstawie tego, że Koryntianie właściwie wierzą i właściwie żyją? Raczej, apostoł Paweł jest zainteresowany tym, by Koryntianie otrzymali chwałę, kiedy będą żyli w sposób godny Chrystusa, wielbiąc Chrystusa swoim życiem. So when Paul uses jealous in second Corinthians, A więc gdy Paweł, tutaj w drugim liście do Koryntian, w rozdziale używa tego terminu zazdrość, expressing his desire for others to honor the work that he's doing. w ten sposób wyraża jego gorliwość o to, żeby inni byli uhonorowani, żeby inni odnieśli korzyści przez pracę którą on wykonuje wśród nich dla chwały Boga but when god uses this word to describe himself in his inspired scriptures natomiast kiedy bóg używa tego terminu opisując siebie samego co mamy zapisane w jego świętym słowie he's expressing his zealousness to be recognized for his unique creative abilities bóg mówi wtedy o jego pragnieniu bycia rozpoznanym ze względu na jego wyjątkowe twórcze zdolności. Now, follow me by going back to Genesis chapter 1. Spójrzmy razem na pierwszy wiersz Pisma Świętego, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz Księgi Rodzaju. If you're like me, you have Genesis 1:1 memorized. Jeśli jesteście podobni do mnie, to znacie na pamięć ten wiersz Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bardzo łatwy wiersz do zapamiętania. Jeśli chcecie na kimś zrobić wrażenie, że macie Pismo Święte w głowie. And somebody says hey, is anybody memorized the scripture? I ktoś zapyta, czy ktoś z was zna jakiś werset biblijny. Możecie podnieść rękę i powiedzieć tak, Księga Rodzaju jeden, Chociaż mówię to w zabawny sposób, ten wiersz zawiera wielkie przesłanie. Obecnie jestem w trakcie przygotowywania kazania na temat autorytetu Biblii. A ten wiersz jest wyrazem wielkiego autorytetu Boga. It says he the and the earth. Ponieważ On mówi nam, że to Bóg stworzył niebo i ziemię. Else but God the and the earth. Nie ktokolwiek inny ale Bóg stworzył niebo i ziemię. He didn't assign this responsibility to some lesser individual and there wasn't any lesser individuals. Bóg nie zlecił tego zadania jakiemuś niższemu bytowi, ponieważ nie było wtedy żadnego mniejszego bytu. He did it himself. Bóg uczynił to sam. And then he built off of that authority that he expressed in Genesis 1.1 i odnosząc się do tego autorytetu Boga wyrażonego w tym wierszu księgi rodzaju 1:1 that as a basis for the very, uh, opening statement of exodus 20. w 20 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej księgi wyjścia Bóg używa odniesienia do tego wiersza w tym właśnie fragmencie because he goes to exodus 20 verse 1 Otwórzmy Księgę Wyjścia, dwudziesty rozdział i wiersz pierwszy. And now we're going to begin looking at the Ten Commandments, gdzie znajdujemy dziesięć przykazań. And we're going to go all the way through verse 5 to see how that connects with the jealousy of God. I przeczytamy pierwszych pięć wierszy, które odnoszą się do Bożej zazdrości. But now in verse 1, God is speaking to Moses on Mount Sinai. W pierwszym wierszu Bóg przemawia do Mojżesza z góry Synaj. W drugim wierszu mówi: Ja jestem Yahweh, twój Bóg. Same one that made the heavens and the earth in Genesis 1, 1. Ten sam, który uczynił niebo i ziemię w Księdze Rodzaju 1:1. I'm letting you know my personal name. I tutaj Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. And I'm going to remind you, I'm the one who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. I Bóg przypomina mu, że to on wyprowadził Izraela z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Your creator God, twój stworzyciel Bóg in verse 3 is telling you, commanding you with the first commandment. Mówi do Ciebie w trzecim wierszu, podając pierwsze przykazanie: you shall have no other gods before me. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. And the reason is clear. I powód jest jasny: God's the only God. Bóg jest jedynym Bogiem, He the one that called heaven and earth into existence. On powołał do istnienia niebo i ziemię. And the second commandment is related to. The first commandment, which is related to Genesis 1.1. I drugie przykazanie jest ściśle związane z pierwszym przykazaniem, odnoszącym się do Księgi Rodzaju 1.1. You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the waters under the earth. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego co jest w wodzie pod ziemią nie będziesz miał innych bogów ponieważ nie ma innych bogów with wszyscy bogowie którzy byli czczeni w Egipcie przez ciebie i Egipcjan to są fałszywi bogowie he goes on in verse 5 i dalej w wierszu piątym Bóg kontynuuje You shall not worship them or serve them, for I, Yahweh, your God, am a jealous God. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdy je, gdyż ja, Jachwę, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. God, Yahweh, wants to be recognized for his unique creative ability. Bóg Jahwe, jedyny Bóg, chce być rozpoznany ze względu na swoje wyjątkowe twórcze zdolności. Man is substituted as the, object of, worship as the creator of the world. I kiedykolwiek ludzie zamienili prawdziwego Boga na jakiegoś innego, fałszywego Boga, jako obiekt czci i chwały, to za każdym razem to obdziera prawdziwego Boga Jachwę z Jego chwały, należnej Jemu czci. I w reakcji na to, ten prawdziwy, jedyny Bóg będzie reagował, będzie coś czynił. When God calls himself a jealous God. Kiedy Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym, us that he deserves our undivided worship. przypomina nam, że zasługuje na naszą niepodzielną część, cześć i chwałę. In wonder it says in, uh, Psalm 78, 58. Nic więc dziwnego, że w Psalmie 78. I w wierszu 58, when talking about the kiedy Bóg odnosi się do Izraelitów, they're described as those who have provoked him, that is God, with their high places, and aroused his jealousy with their graven images, czytamy, że rozgniewali Go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a swoimi bałwanami zbudzili Jego zazdrość. What was the main reason that God was angry with Israel so many years uh, before the coming of Christ? Co było głównym powodem Bożego Gniewu na, na, na Izraela przed przyjściem Chrystusa? They were abandoning the worship of Yahweh for the worship of other gods in the area. Oni porzucali cześć Jahwe i oddawali cześć bożkom które były wokół Izraela były czczone wokół Izraela we go back to Deuteronomy, chapter four. jeśli wrócimy do księgi powtórzonego prawa czwartego rozdziału i within 40 years of exodus chapter 20 i to ma mniej więcej miejsce 40 lat później po nadaniu prawa na Górze Synaj, opisanego w XX rozdziale II Księgi Mojżeszowej. Zanim Mojżesz wejdzie w posiadanie swojej wiecznej nagrody, a lud izraelski posiądzie ziemię obiecaną, Moses is giving the people of Israel a final warning. Mojżesz kieruje ostatnie ostrzeżenie skierowane do Bożego Ludu. In so in verses 23 and 24. W wierszu 23 i 24 he's going to warn the Israelites against worshiping anything but Yahweh. Ostrzega Izraelitów przed oddawaniem czci komukolwiek Niż jedynie prawdziwemu Bogu Yahweh. So he says in verse 23, so watch yourselves, lest you forget the covenant of Yahweh your God. W 23 wierszu czytamy słowa Mojżesza, który mówi: strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Yahweh, waszego Boga, który zawarł z wami. A covenant he made with you and Uh, a covenant which he made with you and make for yourselves a graven image in the form of anything against which Yahweh your God has commanded you. I nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej jak ci to nakazał Jachwę, twój Bóg. In verse 24, here's, here's the highlight. It says for Yahweh your God is a consuming fire a jealous God. I w 24 wierszu Mamy to bardzo mocno podkreślone, gdzie czytamy: gdyż Jahwe, twój Bóg, jest trawiącym ogniem. On What... jest Bogiem zazdrosnym. Co Bóg próbuje wbić do głowy Izraelitom? nie tylko na początku wyjścia z Egiptu w II Księdze Mojżeszowej, ale również już po niemal wprowadzeniu ich czy przed wprowadzeniem ich do ziemi obiecanej tutaj w V Mojżeszowej. A God. To, że On jest Bogiem zazdrosnym. He's to see his honor upheld. Bóg jest zazdrosny o swoją własną chwałę. And isn't it interesting that the apostle John I czy nie jest to ciekawe że e, apostoł Jan at the very end of his first letter na sam koniec e, swojego pierwszego listu in uh, chapter 5 verse 20 one w wiersze rozdziału he says Little children guard yourselves from idols mówi to 21 wiersz. dzieci wystrzegajcie się fałszywych bogów He's really to the people in the first church. zwraca się do ludzi w kościele końca pierwszego wieku Make that you're God upewnijcie się że właściwie oddajecie bogu cześć But God is not just zealous to make certain that his creative abilities are recognized. Bóg nie tylko jest gorliwy w tym, by jego twórcze zdolności były uznane, but he is uh, zealous to be recognized for his creative redemptive activity, ale również widzimy Bożą gorliwość aby zostać uznanym za swą wyjątkową odkupieńczą zdolność. We begin to see that in Exodus chapter twenty. Widzimy to na początku 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Because in verse 2 he describes himself as the God who brought you out of the land of Egypt. Gdyż w drugim wierszu Bóg opisuje siebie jako tego, który wyprowadził Izraela z ziemi egipskiej. He's reminding Israel of his redemptive activity in their life. Przypomina Izraelitom o swojej odkupięczej działalności w ich życiu. And he realized, based on Psalm 2.12, i e, jeśli spojrzymy na Psalm 2 i 12 wiersz, that ultimate judgment is based upon a failure to recognize the redemptive activity of God through his son Jesus Christ to widzimy że ostateczny sąd spada na wszystkich którzy nie rozpoznają odkupięczej działalności Boga objawionej w dziele jego syna Jezusa Chrystusa I love Psalm 212 because it says do homage to the lord lest he become angry and you perish in the way bardzo lubię słowa tego psalmu, szczególnie wiersz 11 i 12, gdzie czytamy: służcie Jahwe z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu chołd, Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, czy szybko potrafi zapalić się gniewem i szczęśliwi wszyscy którzy mu ufają What a great encouragement uh, of the uh, refuge that we have in Jesus from God's wrath to jest niesamowite jakie schronienie znajdujemy w Jezusie przed wylaniem Bożego gniewu na nas But we see in both Exodus 20 and Psalm 2. zarówno w dwudziestym rozdziale księgi wyjścia jak i w drugim psalmie widzimy That Yahweh is zealous to be pursued by those who chose to recognize Him as their Redeemer, że Jahwe jest zazdrosny albo gorliwy, by być poznany przez tych, których wybrał, aby uznali Go za swego Odkupiciela. I mean, it's kind of interesting to look at the picture of both Israel and the Church. To jest ciekawe, jeśli zestawimy ze sobą te dwa obrazy, Izraela i Kościoła. Because neither Israel nor the church was initially seeking God to redeem them. Ani Izrael początkowo, ani też wszyscy, którzy należą do Chrystusa w kościele, początkowo nie szukali sami z siebie odkupienia, które jest w Chrystusie. The God chooses to deliver Israel out of their bondage, ale to Bóg wybiera Izraela, Postanawia ich wyrwać z niewoli, i chociaż oni narzekali na to, jak Bóg ich traktuje. Czyli pamiętacie, jak mówili, że nie mają wody do picia na pustyni, nie mają co jeść, even though they were no longer slaves and had to work hard for just a pittance of food now they had abundance with no work involved chociaż już nie byli niewolnikami którzy wcześniej ciężko musieli harować żeby chociaż odrobinę dostać jedzenia teraz mieli dostatek Yahweh was zealous for their appreciation for his redemptive activity in their life which they were forgetting about during their 40 years of wilderness wandering. I widzimy, jak Bóg pragnie by oni uznali i rozpoznali i dziękowali i byli wdzięczni za to co Bóg dla nich uczynił wykupując ich z Egiptu i prowadząc ich dalej przez te 40 lat a oni niestety nie doceniali tego. We can see in Ezekiel 39. Widzimy to również w Księdze Ezechiela w 39 rozdziale. Yahweh's desire to be recognized for his redemptive ability in the lives of his people again. Ponownie widzimy jak Jahwe pragnie być uznany za swoje odkupieńcze zdolności w pośród swojego ludu. And it's been several hundred years since the Exodus at this point. Minęło wiele setek lat od czasu, gdy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, and Israel is still struggling to honor God with appreciation and devotion for his redemptive work in their life. A Izrael nadal zmaga się z właściwym oddawaniem Bogu czci za jego odkupienie. And he makes mention of this in verse 25. I w księdze Ezechiela w 39 rozdziale i 25 wierszu właśnie do tego Bóg się odnosi. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, teraz odmienię los Jakuba. Zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie albo z zazdrością o moje święte imię. Even though Israel has zealous honor God as God, chociaż Izrael nie był gorliwy uczczeniu Boga jako Boga. Yahweh is zealous to have his name honored with the good fortunes of Israel according to Ezekiel 39, 25. Natomiast sam Bóg, Yahweh jest zazdrosny o swoją chwałę i dba górliwie o swoje święte imię, aby też Izraelowi dobrze się powodziło. And if we go to Zechariah, chapter one verse 14. I jeśli przejdziemy do Księgi Zachariasza, pierwszego rozdziału i czternasty wiersz, very near the end of the prophetic record in the old testament or the Hebrew scriptures. to już jest niemal koniec tych ksiąg proroczych Starego Testamentu, we find Yahweh once again expressing his care and concern for Israel in terms of jealousy. Ponownie Bóg wyraża tutaj w tej księdze swoją gorliwość, o e, swoją chwałę, mówiąc o swojej trosce i opiece nad Izraelem. He says, so the angel who was speaking with me said to me, proclaim, say, thus says Yahweh of hosts, I am exceedingly zealous for Jerusalem and Zion. I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną, wołaj i mów. Tak mówi Jahwe zastępów. Żywię żarliwą albo zazdrosną miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Isn't it interesting that an attribute about God which we know so little about? Okay. Czyż nie jest to ciekawe, że ten atrybut Boga, o którym tak niewiele wiemy, has a, such a prominent place in the description of God by God of himself, uh, in relation to His people? Ten atrybut zasługuje na uznanie w odniesieniu do jego wyjątkowego dzieła, zarówno w stworzeniu jak i w odkupieniu jego ludu. From the beginning of his relationship with them in Exodus, od początku relacji Boga ze swoim ludem opisanej w Księdze Wyjścia, all the way until almost the last prophet in the uh, Old Testament period. Aż do ostatnich proroków czasu Starego Przymierza. And in fact, uh, Zachariah was very near the time of Malachi, who was the last prophet to speak. Zachariasz żył bardzo blisko czasów Malachiasza, który był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. God keeps consistently expressing this attribute of jealousy uh, in the description of himself in relationship to his people I w całym tym wielowiekowym okresie bóg opisuje swoją postawę zazdrości w kontekście odkupienia swojego ludu na jego szczególną własność yawe deserves recognition for his unique work in both creation and redemption zasługuje na uznanie za Jego wyjątkowe dzieło w stworzeniu i odkupieniu. And those are the two most to są dwa kluczowe wydarzenia zarówno w odniesieniu do Izraela, jak i również każdego wierzącego, który jest częścią Kościoła. Therefore he deserves to obliterate his competition and torment any who would challenge either of these divine works. Dlatego Bóg zasługuje na to, aby zniweczyć jakąkolwiek konkurencję i dręczyć każdego, kto kwestionuje którekolwiek z tych boskich dzieł, and our zeal uh, for God's honor should be the same. I taka też powinna być nasza gorliwość o Bożą chwałę. Jesus zielę dla honoru dwa razy w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie przynajmniej dwa razy widzimy, jak Jezus przejawia gorliwość o Bożą Chwalę. Zarówno na początku, jak i na końcu swojej ziemskiej służby. He walked into the temple one day. Pewnego dnia wszedł do świątyni and overturned the money changers tables. I poprzewracał stoły w exklarze. That's how he introduced himself in Jerusalem. W taki sposób przedstawił się Jerozolimie. He was a big hit, wasn't he? Naprawdę było o nim głośno. Wszędzie. He had a lot of friends afterwards. Miał z tego powodu wielu przyjaciół. Actually, he had a whole lot of enemies. Tak naprawdę miał wielu wrogów, szczególnie wśród Saduceuszów, którzy ciągnęli największe zyski z tych wszystkich rzeczy, które działy się w świątyni. And then to end his ministry he did the same thing. I pod koniec swojej ziemskiej służby Pan Jezus uczynił to ponownie. Nie mógł zcierpieć, nie mógł znieść tego, w jaki sposób Bóg nie był honorowany w swojej świątyni. Ponownie Jezus udał się do świątyni i powywracał stoły, tych wszystkich, którzy tam wymieniali pieniądze. I to przyczyniło się do tego, że wzrosła w ich sercach taka nienawiść w konsekwencji, której go wydali na ukrzyżowanie. what is the reason for God's jealousy? Jaki więc jest powód Bożej zazdrości? He has to protect his. Bóg, chroni swój własny honor, swoje dobre imię. Israel was commanded to do that in Exodus 3 and Zechariah 1. Izraelici otrzymali nakaz, by to czynić zarówno w 20 rozdziale księgi Wyjścia, jak i wszędzie Zachariasza. But they didn't the honor of God. Ale oni nie dbali i nie chronili Bożej chwały, Bożej chci. If you go to Revelation chapter 4, jeśli otworzymy księgę objawienia, czwarty rozdział, statement in the praise of God by the church in heaven widzimy tutaj wyraz chwały Kościoła w niebie, która wyraża potrzebę czczenia Boga jako stwórcy wszystkich rzeczy. It says worthy are you our Lord and our God to receive glory and honor and power for you did create all things there is that giving him honor as creator Czwarty rozdział 11 wiersz Godzien jesteś Panie i Boże nasz przyjąć chwałę i cześć i moc ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli zostało stworzone i zaistniało Tutaj widzimy wyraźnie tą Konieczność czczenia Boga jako stwórcy wszystkich rzeczy. I he doubles down at the end of the verse by repeating the same thing, because by your will they existed and were created. Zobaczcie jak dwukrotnie w tym wierszu jest to podkreślone. wszystko stworzyłeś i z twojej woli zostało stworzone i zaistniało. How often do you remind yourself that you were created by Yahweh? Jak często. Przypominamy sobie, że jesteśmy stworzeni przez Boga, Jahwe, stworzeni, aby zostać wykupieni z grzechu, aby stać się Jego chwalcami. Uh, there's two verses that I think if you haven't memorized them you ought to memorize them. Jeszcze są dwa wiersze, które jeśli jeszcze nie znacie na pamięć, to najwyższy czas się ich nauczyć. Because it reminds us to bring honor to God at all times. Ponieważ one przypominają nam, by chwalić Boga w każdym czasie. It especially reminds us to honor God with our understanding of the gospel. I szczególnie Walić Boga naszym właściwym rozumieniem Ewangelii. Isaiah 42, Ponieważ Księga Izajasza, 42 rozdział i ósmy wiersz, mówi nam: Says I am Yahweh, that is my name, and I will not give my glory to another. Ja, Yahweh, takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu. In light of God's jealousy. W świetle bożej zazdrości God does not share his glory and creation that's Exodus 20 Bóg nie chce y, dzielić się swoją chwałą z jakimiś bożkami o czym czytaliśmy w 20 rozdziale księgi wyjścia and God does not want to share the honor of his redeeming work Jak również Bóg nie chce dzielić się swoją chwałą w odniesieniu do jego dzieła od kuienia. not only again in Exodus 20 verse I nie tylko widzimy to w księdze wyjścia w dwudziem rozdziale w wierszach od 1 do 5, but also in the Gospel of Jesus Christ, ale również w Ewangelii Jezusa Chrystusa, because time we add works to our gospel message as a necessity for redemption. Gdyż za każdym razem, gdy chcemy dodać do naszego zbawienia nasze własne uczynki, nasze działania, jako konieczne, by nas zbawić, God of His glory. ograbiamy Boga z Jego chwały. Mówiąc, że to, co, to, czego dokonał Jezus na krzyżu, na krzyżu Golgoty, nie było wystarczające że my musimy coś do tego jeszcze dodać. And then just one more time in Isaiah to remind the people of how important it is to protect the glory and the honor of God. I ponownie w 48 rozdziale Księgi Izajasza w 11 wierszu, aby przypomnieć Bożemu Ludowi, jak ważne jest to, by honorowali, i czcili Boże Imię. He says, for my own sake, in verse 11, for my own sake, he repeats, I will act Zobaczcie, jak tutaj dwukrotnie Bóg mówi przez wzgląd na siebie samego. Przez wzgląd na siebie to czynię. Bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej chwały nie oddam nikomu innemu. So Yahweh is telling us in Isaiah 42 and 48 a więc Jahwe mówi nam w księdze Izajasza w 42 i 48 rozdziale że nie pozwoli, aby ktokolwiek lub cokolwiek zniesławiało jego chwałę, jego honor. And when we that back to the gospel. I gdy odniesiemy to do Ewangelii, we see that Paul had the honor of God in mind in chapter 1. Widzimy, że apostoł Paweł o tym właśnie myśli, gdy pisze list do Galacjan, pierwszy rozdział. In relation to the gospel. Myśli o tym w odniesieniu do Ewangelii. When he says in verse six, I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel. W szóstym wierszu pierwszego rozdziału listu do Galacjan mówi: Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od Tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż nie ma innej Ewangelii. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusa. at co mówi w wersach 8 i 9. I zobaczcie, o czym mówi w wierszu ósmym i dziewiątym. But even though we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to that which we have preached to you, let him be accursed. Ale choćbyśmy nawet my sami, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Paul picked up on this idea of the zealousness of God for his honor and his glory. Apostoł Paweł bierze tą kwestię Bożej gorliwości o swoją własną chwałę i przenosi to na grunt Ewangelii. In any gospel, as he goes on to say in chapter 2, mówi, że jakakolwiek Ewangelia that robs him of his redemptive glory by adding works to faith, która Mówi, że musimy coś dodać naszymi uczynkami do Jego odkupion odkupieńczego dzieła, które przyjmujemy czystą wiarą. To jest Ewangelia, którą należy odrzucić. Jest to przeklęta Ewangelia. I aby jeszcze mocniej to podkreślić, to jest Ewangelia, Powtarza to tutaj w pierwszym rozdziale w wierszu ósmym i dziewiątym. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu powtarzam. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. So, what have we learned from. The study of the jealousy of God. Czego więc nauczyliśmy się rozważając Bożą zazdrość? Well, I think for one, we've got a refine definitional understanding of jealousy. Zacznijmy od przypomnienia definicji zazdrości. And we're going to define it as God's jealousy means that Yahweh continually seeks to protect his honor or his glory. Zazdrość Boga oznacza, że Jahwe nieustannie stara się chronić swoją cześć, swoją chwałę.. To jest definicja zaczerpnięta z teologii systematycznej Wayna Grudema. I refined that just a little bit ja delikatnie ją tylko zmieniłem czy podszlifowałem Uważam, że Wayne Grudem bardzo dobrze zdefiniował zazdrość Boga. But in a way to Ja aby to troszeczkę myślę bardziej wyjaśnić, mam nadzieję, Mówię, że zazdrość jest postawą wo Boga wobec naruszania Jego prawa do wyłącznej czci. Jestem zdumiony, gdy czasami w niedzielny poranek widzę ludzi przychodzących do zboru, którzy sami siebie jakby chwalą za to że oddają część Bogu Słyszę, jak ci ludzie wchodzą do zboru i mówią I hear them saying, I've, I've been a good boy this week. Tak dobrze mi w tym tygodniu poszło byłem naprawdę dobry I've done a good job of following God tak wspaniale podążałem za Bogiem w tym tygodniu. They might as well go to the front and just have everybody worship them as much as they're worshiping themselves. Właściwie to mogliby stanąć z przodu zboru i wszyscy powinni ich czcić, zamiast czcić Boga. Because the one who God adores. Ponieważ Ten, którego Bóg czci, jest the one like that tax gatherer. To ten, który jest podobny do tego celnika, can't lift his eyes on the który znajduje się w świątyni i nawet nie śmie swoich oczu podnieść do nieba says, God have mercy on me, a sinner. i woła: Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Christian jest the one who walks through the door Chrześcijanin to ten, który wchodzi przez drzwi and recognizes the mercy that God has given to him through believing the gospel of Jesus Christ i uznaje wartość Ewangelii, która jest objawiona w Jezusie Chrystusie i tym, czego On dokonał, i jest tak przejęty faktem, że Bóg wybrał Go. Aby mógł w niego wierzyć, that he is in his heart as well as with his voice thanking and praising God for the privilege of knowing the gospel. Całym sercem i swoimi ustami uwielbia Boga za ten przywilej wierzenia Ewangelii. So appreciating God's jealousy is the secret to expressing the true worship of our God. A więc docenianie zazdrości Boga jest sekretem do wyrażania prawdziwego uwielbienia. And God is zealous that we recognize that concept this thought. I sam Bóg zazdrośnie pragnie byśmy to zrozumieli i tak żyli. Let's pray. Pomódlmy się. Well, thank you, God, for showing us how zealous you are to protect your honor. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoją żarliwość, by objawić nam to i w jaki sposób chronisz swojej własnej czci i chwały. You us to recognize that you are our uczysz nas zrozumienia, że Ty jesteś naszym Stwórcą. I uczysz nas zrozumienia, że Ty jesteś naszym Odkupicielem. In both of those works are creative and redemptive works that are accomplished by you and you alone. Ite ty, i tylko ty dokonałeś tych dzieł, dzieła stworzenia i dzieła odkupienia. Help us to be zealous in guarding this thought. Daj buśmy my byli gorliwi w dbaniu o to właściwe myślenie. We make certain that we bring you the honor for your creative and redemptive work in our life. Abyśmy całym naszym życiem oddawali Tobie należną cześć za Twoje stwórcze i odkupieńcze dzieło. Będzie nam łatwiej w wieczności, gdyż nie będziemy już w tym ciele, które ogranicza nas w oglądaniu Twojej chwały. Ale jeszcze w tym doczesnym życiu w ciele jest us to remember zealousness with which you guard your honor and your dignity trudno jest nam często pamiętać o twojej żarliwości obronie twojej chwały i twojej czci. co so help us to be more contemplative of your jealousy daj nam rozmyślać o twojej zazdrości that it may bring about a greater expression of appreciation not only in our praise but in our behavior aby wyrażała się nie tylko w naszej chwale ale też w naszym postępowaniu. Jesus Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.